Shepard. nie ma pojęcia, na co się porywa. Zabójcy, naukowcy. Kim jesteś? Co tu robisz? No zależy się, Scott Shelby. Jestem prywatnym detektywem. Musisz uratować galaktykę Shelby. Musisz znaleźć origami mena. Zaciemnienie. Akt pierwszy. Ulewa stare magazyny. Wozy policyjne z pulsującymi kogutami. Tłum gapiów. Gęsta, porośnięta trawa... Grupa policjantów zabezpieczająca mały zagajnik przy torach. Postacie dramatu, agent FBI, Norman Jaden, porucznik Blake, mundurowi. Poruczniku Blake, jestem agent Norman Jaden FBI. Byłem w pańskim biurze, powiedziano mi, że pana tu znajdę. Jeśli szukasz ulewy, trasy szybkiego ruchu i trupów, to świetnie trafiłeś. Słuchaj Mike, możesz powiedzieć temu idiocie w podróżaniu, że przestał na 5 minut, nie słyszę własnych myśli. Tak jest, poruczniku. Ty jak, idziesz, Jaden Więc co tu się stało? Jakiś facet wyszedł z psem i nas ciało około 6 rano. Więcej nie wiemy, ale po tym, co widzieliśmy, to chyba robota czasteczkowego potwora. Zidentyfikowano ciało? Nie, ale powinniśmy coś wiedzieć jeszcze dziś, myślę, że do 6, może 8 godzin. Eee, co tam z koronerem, Mike? Jest w drodze! To k***nę, ku... czekamy już godziny. Czy znamy przyczynę śmierci? Jest to żadnych śladów w naciele, ale okruszki rozsypane dookoła zwłok sugerują, że to prawdopodobnie był ciasteczkowy potwór i ofiara została za zaduszona ciasteczkiem, tak jak poprzednie. Świadkowie? Na razie żadnych, ale znając okolicy by ktoś coś widział, tutaj po prostu nikt nie mieszka. Macie coś konkretnego? Nie, moi ludzie przestują teren, ale e, łażą po całym okolicy, zadeptują trawę i liczymy na to, że ciasteczkowy potwór zostawił wielką e, tablicę z napisem tu byłem. Tony, nie chcę coś żadnego dziennikarzyny, kapisz? Tak jest poruszniku. Ustalono czas zgonu? E, biorąc pod uwagę, Rigos Mortis, co pewnie jakieś, nie wiem, 5-6 godzin temu, może mniej niż 6 godzin temu. Będzie więcej, jak przyjdzie koronel. E, ale jednak, wiesz to te ślady nierozmokniętej do końca ciasteczek wskazują, że to będzie koło, no, tak jak mówię, poniżej 6 godzin. Wiesz co, jestem trochę zajęty, może pogadamy później, u mnie w biurze. Nie ma sprawy, nie masz nic przeciwko, że się rozejrza. Ależ nie, oczywiście, rozglądaj się, masz te swoje fancy okulary, to na pewno ktoś ci, ci to powie. E, gość w dom, Bóg w dom ta Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych. Ja nazywam się Damian Paluch i ze mną są Bernard Trzimisie. Mła, zwany Muadibem, czyli jestem, dzień dobry Mładib. wszystkim, witam naszych drogich radiosłuchaczy. Nowa ksywka, dzisiaj Bernard Mładib, Trzimisie i Piotrek Spychała, aka doktor Idym. Witam wszystkich, dzień dobry, wieczór. Mała Piotrek. Panowie. Wzruszyliśmy się bardzo, prawda? Bardzo emocjonalnie to przeżyliśmy. Przynajmniej ja nie wiem jak Bernard. Chociaż znać Bernarda, to ja wiem, że on potrafi tak do głębi się wzruszyć. Pojawiło się demo. Have Pojawiło you... się dużo dem w tym tygodniu. Tak, dużo dem. W ogóle jakiś wysyp, Wiesz, idziesz no nie, ulicą, wiesz, nic demo. nie ma, nawet demo, wiesz. Demo prosto w twarz. Wiesz, gdzie... to takie ciężkie demo otwierasz lodówkę? heavy demo, demo. Sprawdzasz telefon demo no, włączasz telewizor demo no właśnie heavy rain, ciężkie demo, ciężki deszcz ulewa, Panowie. najbardziej oczekiwana gra na Playstation 3 2010 można tak nie, powiedzieć? nie, mam nadzieję, że nie <śmiech> mam nadzieję, że God of War czy ten, no wiem, Gran Turismo nie wyjdzie pewnie w tym roku, ale przynajmniej God of War okaże się bardziej oczekiwaną grą niż to Albo Ape, e, iPad 2, to <gry> najbardziej oczekiwana gra roku, e, bo będzie tam jakaś funkcja z awatara. E, panowie, pojawiło się demo Heavy Rain, gry która została okrzyknięta jeszcze przed e, no, premierą, właściwie rewolucją e, narracji w grach, prawda, z emocjonalnym wyzwaniem dla e, skostniałego gracza, prawda kogoś, kto, kto po prostu zwykle się nie wzrusza grając, a tu proszę, no nie, to ma być jakiś ładunek emocjonalny w jednej malutkiej grze. No i pojawiło się to demo, to demo nie jest jeszcze ogólnie dostępne. Bernardzie, jak, cóż, trzeba, czym trzeba się wykazać, żeby to demo z, zdobyć? A nie, ja ją w instrukcję na jakimś portalu i zrobiłem, co tam pisało. No właśnie. Sorry, Bernard ale... jest easy rider tak zwany. Generalnie chodziło o to, żeby zapisać, zarysować się na, na pewnej stronie, chyba ona się tam nazywała tam posterunek 52, tak? Jak, no, to tak tłumaczą, prawda? Tutaj Bernard mógłby mnie poprawić. Nie wiem, Piotrze, ty kojarzysz mniej więcej, jak to wyglądało? Nie, nie wgłębiałem się, ale, też, ale coś słyszałem, że jakieś tam tak, właśnie po, po, pressing 52, czy coś takiego, tak? Dokładnie, dokładnie. Chodziło o to, że po prostu wchodzimy na stronę, tam pojawia się takie... A nie był Person 115? Nie, to był case 115. Dobra, sorry, tak, tak. nieważne, nieważne, Ale no, Nie chodziło o to, że po prostu trzeba wejść na tą stronę, zarejestrować się, obejrzeć kilka dowodów, wybrać te, które powiedzmy pozwolą posunąć sprawę naprzód i jeśli wybraliśmy te dowody, które trzeba wygrywaliśmy kod kod można było wykorzystać w PlayStation Network do ściągnięcia demo tara właśnie demo Heavy Rain no, no cóż, drżały ci ręce Bernardzie na padzie jak odpalałeś demo, czułeś jakiś ładunek emocjonalny nie wiem, jakiś force feedback niestety nie było force feedback'a, więc nie czuję no ja nie... Więzienie... Znaczy, wiesz, z jednej strony jestem fanem, znaczy fanem nie, może, uff, przesadę, fanem. Ciężko być fanem tego no, Nie, nie, ja chciałem to... powiedzieć, że jestem fanem studia Quantum Dream, ale wiesz, ciężko być ich fanem, bo w sumie wydali dwie produkcje. Trzy, I... jak będzie, że trzy. A co była trzecią? No, mikro Nomad Soul. No ja <laughs> mówię o mikro, właśnie o Nomad Soul i mówię o Fahrenheitie, nie? Aha, nie, to sorry, faktycznie. Masz A im no. się już wcześniej Nie. No chyba no, nie, no. No. więc wiesz, obie te gry były bardzo ciekawymi produkcjami, żeby nie powiedzieć, eksperymentami. Obu nie tak. skończyłem, chociaż nie pamiętam, może Nomad skończyłem. Nomad Sol gałem bardzo długo, pamiętam. Nie wiem, czy skończyłem w tej chwili. E Fahrenheit rzuciłem w kąt z powodu idiotycznej sekwencji, którą, która po prostu jest dla mnie esencją tego, jak się kiedyś. No, Zawstydziła cię ta sekwencja. Wiesz, to, żeby nie Tur użyć turbo, słów, turbodynomen by przeszedł. No. Żeby nie złożywać wszystkich słów na K. Nie? Tak. No Była wyjątkowo upierdliwa. E I ale zawsze kibicowałem. Zawsze kibicowałem do studio, bo oni zawsze robili coś, coś ciekawego, wiesz, w przypadku Nomad Soul to mi się strasznie podobały te stawki z Davidem Bowie. Mhm. Jako wielki wielbiciel muzyki Davida. Potem Fahrenheit, wiesz, podobał mi się, podobał mi się początek Fahrenheit, prawda? to pierwsze morderstwo, ucieczka z, tego, z, tej, z, tego, z tej knajpki i, i, i, i tym podobne, to było całkiem interesujące, no i, i potem ten Heavy Rain teraz, wiesz, no właśnie. Na początku ogóle... go oczekiwałem troszeczkę bardziej, tyle, że potem te zapowiedzi Davida Cage'a, no tak by się na to dobrze mówi David Cage. Tak. Y, najpierw to będzie nie wiadomo, to będzie nowa jakość, niesamowita ilość, y, wiesz, wyborów, fabuły, a potem na a potem się powiedział, no ale lepiej byłoby, jakby się zagrali to tylko raz i więcej i drugi raz nie próbowali, nie? Nie właśnie, to, coś tak... się kryje za tymi słowami. Różnie można je interpretować. No powiedzmy. właśnie, wiesz, moje pierwsze było pytanie, kurna, to znaczy co. Gram oferować milion ścieżek, ale jak zagrasz raz, to zaczerpię, żeby już drugi raz nie grał, bo sobie zepsujesz tę grę, czy o co chodzi? Czy te milion ścieżek to jest taka mała ściema. No więc wyszło demo, no i uczucia mam strasznie, strasznie mieszane. Znaczy, ta gra na pewno u mnie w mojej liście spadła z must buy, może nie do bargain team, ale na pewno spadła raczej na czekać na second hand, bo wydaje mi się, że trzy dni po że pojawi się bardzo dużo używek w tej gry. Myślę, że każdy przejdzie ją raz i odda, tak? A Piotrze, ty grałeś w Tak, jak najbardziej przyszedłem. Fahrenheit był taką grą, gdzie właściwie to była przygodówka z elementami akcji i te elementy akcji były zupełnie niepotrzebne, bo, bo, bo generalnie chodziło właśnie tam, tym, tym mięskiem tej gry to było to, że powiedzmy byliśmy w jakiejś takiej sytuacji, w której musieliśmy coś zrobić, coś się zachować, w jaki sposób się zachować, żeby nasz poziom stresu, który tak cały czas wskazuje, czy, czy, czy jesteśmy bliscy załamania nerwowego, czy nie, no, żeby ten poziom stresu cały czas utrzymać jakoś w jakiejś takiej kontrolowanej strefie. I, i, i to mi się podobało, a te wszystkie rzeczywiście elementy, to była taka, taka dokładka, która, która psuła trochę klimat i, i, i nawet ta fabuła się później gdzieś rozwinęła. I tak się zastanawiam, czy w przypadku heavy rain nie jest tym mięskiem, czy nie ma być tym mięskiem, czyli powiedzmy same te sekwencje takie filmowe, same te sekwencje przygodówkowe, same te, te quick time eventy, które były wcześniej w Anachizie, że jakby pozbyto się wszystkiego takiego... Mm, wszystkich tych elementów, które właśnie były takie Tym, na siłę. Widzisz, z jednej strony tak, tylko z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że yy, zre zredukowano właśnie yy, elementy yy, właśnie tego Heavy Raina do tych elementów właśnie takich quick time eventowych. No typu, właśnie, ale to mówisz zredukowane, a, nie, a niektórzy mogą powiedzieć, że wyzbyto się właśnie tych niepotrzebnych stawek zręcznościowych, które były na siłę i niepotrzebne, bo jak wygląda demo, Bernardzie? Jak wygląda ta pierwsza scena? Bo to są dwie sceny, tak? No jak znaczy wygląda... jest tutorial, tak? Czy tam, gdzie wysiadasz z samochodu i idziesz przez tą alejkę. Mhm. E, gdzieś masz zapoznać ze sterowaniem, które już w tym momencie, jak dla mnie, jest mega beznadziejne, jest totalnie spieprzone. E, jak to fajnie Ciorus napisał po, w komentarzach po, na Fantas Magierii, że jest to jakby inspira inspiracja Alone in the Dark. I właśnie tego brakowało. To wygląda jak, po prostu jak inspiracja Alone in the Dark. Mhm. Yy. Trzeba powiedzieć, że inspiracja jednak chybiona, w tym sensie, że to tak, nie jest trakt, Tak, Tak, jest to, to, jest, to, jest, to jest tragedia po prostu. Jeśli o mnie chodzi, to jest to tragedia. Mhm. Ja w ogóle nie rozumiem, jak można zrobić coś, coś takiego. Tak to, nie, myślę, że chodzi o, o, o wyczucie tego sterowania, bo jednak te koncepcje. Ale, ale właśnie koncepcja sterowania na zasadzie naciskasz przycisk i wskazujesz gałką lewą, gdzie ma iść. Jest, to jest jest co powiedzmy, powiedzmy, że jeszcze jestem w stanie to przyjąć, że jest to tam, powiedzmy, w, jak oni tam mówią, że robią to, żeby to, żebyś lepiej poczuł tego bohatera, tak? No okej, okay, niech będzie. Tylko dlaczego ten bohater chodzi? po kontakt prostych tylko? Jeśli on idzie prosto i chce sobie skręcić w lewo, to on się zatrzymuje, odwraca w miejscu i dopiero idzie prosto. To jest, to, to jest po prostu jakaś żenada. Zdaje, że to jest coś takiego, że po prostu... To jest, jak, ale stary ludzie to, tak wiesz, nie począ. Gąsienice w jego nogach po prostu. Przytrzymujesz hmm. przycisk, te gąsienice pracują, to znaczy on wtedy wykonuje krok i nie ma czegoś takiego, że precyzyjnie możesz tylko kawałek podejść, bo na przykład no możemy zdradzić, no nie, że pierwsza scena w mieście wygląda tak, że gracz wciela się w detektywa. Tak, to w detektywa, która, który musi, po przejściu przetyskuje... przez tą alejkę wchodzisz do przesłuchać matkę, tam jednej z ofiar, tak? No i tu, wiesz, i tu jest druga sprawa taka, taka, że niby, wiesz, nie wiem, może to jest wina tego, że to demo jest słabe. Mhm. Może może, może to jest to. I po prostu nie rozwinę jak to się mówi. Tak nie naprawdę nie, nie jest skrzydeł tego dema, prawda? Nie, to, to demo pokazuje, tylko że tak gra jest tak naprawdę to, dema, to, co dema pokazuje, że gra jest słaba. Albo że nie jest słaba, tylko że jest po prostu mało interaktywna. O. Bo, no bo to jest tak. tak na grę, prawda? Idę sobie, idę sobie uliczką, tak? Znaczy idę sobie do tego. Tą uliczką wchodzę do tego. Motelu czy hotelu? No, do tego wstaja. To taki hotel na godzinę. Czy nawet na 10 minutówki. Tak, wchodzę do tego, na 10 minutów, wchodzę do tego hotelu i teraz mam, przychodzę i mam tam, mogę sobie połączyć, mogę sobie posłuchać swoich myśli, które mi mówią, wygląda to jak w Fahrenheit, czyli A, mówią, że... A, X, posłuchaj swoich myśli. Tak, dokładnie, no więc słucham swoich myśli, wybieram sobie myśl, że tam jest recepcjonistą, może powinien zrobić recepcjonistą, może powinien zrobić to, tamto. Ty... Uprawia jak u Chandlera, tak, no, wszedłem do starego motelu i widzę recepcjonistę, może powinienem go zapytać. Więc podchodzę sobie do kolesia, mhm. e i pytam się go o tą babkę, której szukam. On mi mówi, że on takiej nie zna. Okej, okay. daję mu 5 dolarów, on mi mówi, że tam jest... Że Ale jak jest... mu dajesz... Tak, tak, wykonując quick time event, tak? szybkim Dokładnie, zmuchem trzeba to jest, wykonać. Po prostu trzeba ruch wykonać giałką, tak jakbyś w, sięgał ręką do kieszeni, tak, tak, czyli tak. taki zamaszysty ruch gałeczką tutaj tego... To, to, Ale gałem tak. i on ci mówi, że to jest ten pokój i ten pokój, nie? No okej, okay. wchodzisz po schodach, masz tam pokój, że tego, po ci powiedział w happy days. Natomiast tak jak mówię, a co, zobaczymy, jak to będzie, jak nie powiem, mi, który to jest pokój, prawda? Czyli przyszedłem koło recepcionistów, nic nie pytając, wchodzę do góry. No i wiesz, jak w z efekcie, labirynt pomalowany w, w drzwi pokotelowe, w których żadne, nic się innego nie dzieje, możesz pukać do wszystkich pozostałych. Masz sześć par drzwi, aż chodzi do odpowiednich drzwi, pukasz, otwiera ci kobieta. Ale zabawne jest, wiesz, Bernardzie, że tak ci wejdę słowo, że y, ja oczywiście dałem, y, no, zapłaciłem te 5 dolarów, prawda, za tą informację, jak zwykle bardzo cenną. I, i, I też było tak, że mimo, że zapłaciłem, mimo, że niby wiedziałem, moja postać wiedziała, w które drzwi wejść, to ja odruchowo pukałem do wszystkich drzwi, aż oczywiście na końcu krytarza to były ostatnie drzwi, więc e, dopiero w tamtych się powiedzmy jakiś Tak, ale wiesz, ale on ci mówi, że są ostatnie drzwi na lewo, nie? Czy, czy jakoś tak, no to, no to no, luzik. Ja grałem Zaczynasz... w wersję polską, mamy polski słaby. No, w każdym razie pukam do drzwi, odciera kobieta, nie? I ona mówi, że, a, myśl, ona nie przyjmuje klientów bez umówienia się, i zamyka ci drzwi przed nosem. W tym momencie masz opcję, żeby szybko pchnąć gałkę do przodu, i on te drzwi zatrzyma. No więc pcham tą działkę na zatrzyma. A co by się stało, jakbyś nie pchnął? Nic. Ona te drzwi zamyka, puk, i właśnie, w tym jest właśnie, to, jest to co mi się nie podoba w, tej grze, w tym momencie, w tym demie przynajmniej. Zapchniesz drzwi, Włącza się animacja, no dobra, wchodź, bla bla bla, no to ci mówi, jakie są zasady i tak dalej. Teraz jeśli ona zamknie te drzwi przed tobą, stoisz przed wami możesz zapukać. Pukasz, ona otwiera drzwi i się włącza dokładnie na sama animacja, no dobra, wchodź. I jest dokładnie ta sama sekwencja. Nie ma żadnej różnicy, nie ma nic innego. Po prostu. Ale być może właśnie jest jakiś taki. Gra, dąży do tego, wiesz, gra liniowo dąży do tego samego, czyli do tego momentu z niej rozmowy z nią. Ale być może jest jakiś ukryty, tylko i właśnie nie ukryty, no w sensie, że niedostępny. Wiesz, do... ja nie to... wiem. E... Może coś Paragon renegade. Ale nie ma tego powiem, wskaźnika. Nie widziałem. A Ani widział, jeżeli byłeś taki wskaźnik. Się, że to jest taki ukryty, że jakby gra zliczać te punkty. Czyli właśnie jesteś hamem, który otwiera drzwi skopa, czy na przykład y, pukasz za każdym razem i, i zwracasz się delikatnie do każdej swojej tam y, każdego rozmówcy, rozmuszczyni, elokwencznie i tak dalej. Potem po... jest sytuacja, że po, po, po przeprowadzeniu rozmowy z nią, tak, wychodzisz i okazuje się, że łapie cię atak astmy. I mówię, a. Zobaczę, bo co się stanie. nie? Wiesz, niech zdycha. Tak, dokładnie. Mówię, niech zdycha, bo pamiętam, że były też takie gadki, że w tej grze będzie możliwość... M, tam. E, to byłoby e, ciekawe. Tak bohater rzecz... wiesz, w pierwszej scenie. No ale tak, tak coś... mówisz, że bohater może zginąć jeden, któryś albo umrzeć, a gra będzie się dalej toczyć. No wiesz, co się stanie, nie? No więc wiesz, czekam. Chyba czeka, czekałem dokładnie 15 minut czasu rzeczywistego, on się tam krztusił pod tą ścianą. <grym> wyglądać, ja, jest I mówię, no, no kurde, no stary, albo się dusisz umierasz, albo stoisz. A tam już no pogotowie, słuchaj, się jedzie. Wiesz, a koleś stoi, dusi, tu w końcu wyciągnąłem ten, ten, ten inhalator, on się inhalował. przekazywałem sobie tylko raz, bo no on się pokazały w sekwencji trzy razy. Sek raz. W momencie, jak wsiął się inhalator, włączyła się sekwencja, że przychodzi ten, ten drugi kolej, do niej, to zaczyna bić tą, tą prostytutkę. Nie? No więc mówię, a to pójdę mu wklupać. Poszedłem mu wklupać, i rzeczywiście, biłem się, bijesz się z nim, to jest cała seria quick time Eventów. Właściwie nie patrzysz w ogóle no na to. jest strasznie swój. długa jest, nie? Że to tak walkę, W końcu wygrywasz tą walkę, on wychodzi, mówi, że my się jeszcze spotkamy i poszedł. I mówię, no to za drugim razem, bo on tam w pewnym momencie wie, że zbiła butelkę i tulipanem, gdzie tam atakujemy. A to zacząć się stanie, sobie pomyślałem, jak, jak wezmę walkę i nie będę wiesz, w ogóle nie będę włączał tych quick time Eventów, będę wszystko, wszystko mijał, tak żeby mnie zabił. Ale wiesz, efekt był taki sam, też mów klubałem i poszedł. Różnica była taka, że jak wygram walkę bez problemu, to twarz wygląda, wiesz. Świeżo i nie pobijana. A jak w walce nie walczę, to po prostu jestem pobijany. No może kolejna ukryta statystyka. Z tego co widziałem potem w tym trailerze na koniec. 5 do charyzmy. Na trailerze było coś takiego, że po prostu widać, że ta twarz była zmieniona. Więc Jeśli to są te wybory zmieniające grę, no to, to sorry. To Ale na, to jest... na razie to wygląda tak, że gra się przechodzi sama, tak? Tak, tak to no, tak. wyglądało. Znaczy ja, ja tutaj Bernardowi mówiłem, że ja przypuszczam, że. To są takie małe elementy, które przynajmniej w demie, yy, yy, może nie rozwija skrzydeł to, ale, ale chodzi o to, że to mogą być takie małe elementy, które mogą się gdzieś budować i ewentualnie, to jakby, to, jakby to była taka gra, w pewnym momencie zrobiłaby się taka gra paragrafowa, tak? Czyli, czy te gry paragrafówki, tak? To się nazywało Bernardzie? Takie gry, gdzie czytałeś... No tak, tak, tak, paragrafówki, ale wiesz... Że Chodzi tak, o to, że w, nagle w pewnym momencie zaczynają te małe rzeczy, czyli właśnie to, że walczyłeś jak lew, czy, czy walczyłeś jak, jak wiesz, ostatni ten... Ja bym się no. bardzo cieszył, że coś takiego było. Tylko, no, że to że... demo nie zapowiada tego, to fajnie. Ja mówię, to nie zapowiada. Demo zapowiada taką yy, bardzo, bardzo, bardzo liniową przygodówkę z kiepskim sterowaniem. Mhm. Mm i, to jest, i to, jest, to jest jedna rzecz bo, bo, bo niby to jest fajnie nawet zrobione, te postacie wyglądają całkiem e, interesująco one z, mogą poruszać się nieco, nieco sztywnie, ale w momencie kiedy dochodzi do tej interakcji, kiedy, kiedy powiedzmy tracisz kontrolę, te postacie powiedzmy bardziej naturalnie się zaczynają zachowywać podczas konwersacji to, to jest, przyjemnie to wygląda muszę przyznać, że, że podoba mi się a ostatnio szczególnie po Mass Effect 2 gdzieś zauważyłem, że, że ciągnie mnie do tego, żeby oglądać te wirtualne postacie właśnie w takich no wydawałoby się interaktywnych dyskusjach, dialogach, gdzie mimo wszystko powiedzmy i, i, i tak zawsze gdzieś na końcu tej dyskusji dojdziesz do, do tego samego, ale jednak masz wybór, tej, jak, jak tą rozmowę toczysz I, i tutaj też jest coś takiego, że w momencie, kiedy rozmawiasz i tutaj na przykład rozmawiasz z tą prostytutką na temat tej ofiary ale wiesz, To jest coś sam... takiego, że możesz na przykład agresywnie do niej powiedzieć, albo gdzieś tam. Ale, albo ale ze to, współczuciem, Problem, to, coś problem jest taki, że ja to sobie też spróbowałem robić i widząc, że w Fahrenheit, co mi się podobało, miałeś ten pasek czasu. Miałeś tam jakiś tam czas na wykonanie danych misji, na danych słów. Jak nie wykonywałeś, jak nie wykonałeś, to tam gra ukarała i miałeś, albo ginałeś, albo ci przepadała opcja dialogowa, whatever. Tak, tak. Y, natomiast tutaj. Nie wiem, albo tego nie ma, albo to jest jakoś zrobione, żeby ludzi nie frustrować. Mhm. Natomiast w Demie to tak, wiesz, ja sobie wszedłem do tego pokoju i ona innaś tam raz do mnie krzyczała, mówi no to rusz się coś tam, powiedz coś, zrób coś. Rozbierz się, rzuć kasę. Ale wiesz, i ona, ja, ja stałem w miejscu, nic nie robiłem, nie, nie wykonywałem żadnych ruchów, nie no żadnych tych. I, I wiesz... i. i... No ale tu tutaj trudno winić grę, no, bo co, co? Wyobrażasz sobie, że wiesz, ona cię wyrzuca w takim razie, mówi, no co ty, stoisz tutaj 10 minut, czas minął, wynocha. No, a tam ten zegar ona włącza, właśnie. Ciekawy jestem, czy jak ona włączyła ten zegar dzisiaj. A czy w minut... czasie rozmowy masz coś takiego, że ona coś gdzieś dobra, 3 minut minęło, nie? On zadzwoni, bo. Ja tam jak się zgodzi odpowiadać na pytania, nie? To jest coś takiego. No, natomiast, e... Ale to jest pierwsza scena, bo w demie, demie są dostępne dwie sceny. Tak. Tak. To, jest, to jest taka y, bardziej, bardziej filmowa scena, prawda? Tak, znaczy powiem się, że to, to, to jest, jest śmieszne, to jest, znaczy powiem ci, znaczy, mi się to ta scena wydawała strasznie liniowa, Mój właściwie gracie sama przechodziła, sobie byłem takim biernym widzem, który mógł tam coś przełączyć albo nie przełączyć, ale nie czuję, żeby to coś wpływało. Może masz rację, że to rzeczywiście tam, nie wiem, w scenie siódmej się okaże, że nie wiem, że zostawiłem jej wizytówkę, no mnie zadzwoni i powie, to jest ciasteczkowy potwór niebieski i on jest na ulicy Sezamkowej 17, nie? Wow. I wtedy, wiesz, bierzesz Kermita i jedziecie mu trzaskać. Uh -huh. A może się tak nie okaże. Wiesz, tego nie wiem po demie. Wiem, tak. że jeśli coś takiego jest, to byłoby fajniejsze demo, gdyby zrobili na takiej zasadzie, żeby powiedzieli, ok. Są dwie sceny. Pierwsza scena jest y, jakaś tam, a druga scena będzie działała. będzie taka Zależnie od tego, co zrobiłeś w tak. pierwszej. Ono jest dosyć krótkie, jak na, na prawie 2 giga do ściągnięcia, to ono nie jest długie jakoś, nie nie, nie nie zostałem właśnie, nie wiem, porażony po prostu tą, tą, tą wielkością tego dema. Nie wiem, czy to jest kwestia tych, tych wersji językowych czy nie, ale ta druga scena, prawda, Bernardzie, to już jest taka bardziej gra gra. No nie? To już jest bardziej... Ta druga scena to jest, wiesz, od strony interfejsu sterowania to jest taki upośledzony Alone in the Dark 5, mhm. E, czyli wiesz, koleś chodzi pod kątem prostym cały czas jak robocik mhm. e, odbija się od wirtualnych pol siłowy, od odgrywa się od siłowy, odbija nie się. można podejść do nikogo bez, bez właśnie naruszenia tej, tej granicy takiej pół metra, przynajmniej pola siłowego więc jesteś takiego odbijasz i robisz skręt 180 i idziesz w innym kierunku no. ale jak, jak to wygląda Bernardzie jak, ten Alonny Dark co A ci jest? wiesz, no, przyjeżdżasz, przyjeżdżasz kolejną podejrzaną postacią, niby FBI, jak to wygląda na jakiegoś narkomana, generalnie mu się ręce często. No znaczy, ci okulary w ogóle przeciwsłoneczne w środku nocy. No, znaczy, nie, bo co jakieś, wiesz, te, te okulary to jakiś super zaawansowany komputer. No, ale wiesz, ty to wiesz, jako gracz, ale co ludzie o sobie myślą, wiesz? Tej... Co ludzie powiedzą. Co ty... Ale wiesz, może, to jest, może, wszyscy, noszą, ten... noszą, może wszyscy noszą w tam, tamtych czasach takie komputery? czy znaczy, policja wyraźnie nie ma takiego wyposażenia. czy się krzywo bo... patrzy na tych bezokularów, generalnie jest śmieszna sprawa, bo wychodzi, jest scena zbrodni tego serial -killera, najwyraźniej tego origami killera, czy tam ciasteczkowego potwora. I widzisz policjantów chodzących bez ładu i składu po okolicy, plujących tymi odpadami. Wiesz, to wiesz, Gdyby taka śmieszna sprawa, bo tam zbierasz te dowody, i tam po momencie się okazuje, że wszystkie ślady, które widzisz, są, są zadeptane przez policjantów. Gdzieś tam nawet chyba znajdujesz DNA jakiegoś policjanta. I wiesz, wszystkie to, że... ślady są właśnie nieistotne. Nie, jest, jest, jest tylko o... jeden, jest, jest jeden, jest ślad prowadzący nam, nam na nasyp, i to jest ślad tego serial killera, nie? Że on to, o, tutaj strzedł prawdopodobnie i tam możesz się wspiąć. Oczywiście wspinanie się z kolejnym quick tam eventem, tak? Tak, na przykład trzy trzy, trzy, tak, trzymaj trzy przyciski naraz, na puszczasz ostatni, przyciskasz następny i cały czas trzymasz tak naprawdę trzy przyciski naraz, nie? Wiesz, tak jak tam Ciorus napisał, że, że on twierdzi, że to ma być jakaś, nie wiem, ta słynna imersja ma być lepsza dzięki temu, nie, się, ale wszystko. mi się wydaje, że im się trochę coś pomyliło, dlatego że we wszystkich grach nawet właśnie takich, które stawiają na e, maksy, maksymalne wciągnięcie gracza w ten świat, to właśnie się robi wszystko żeby sterowanie było jak najbardziej transparentne, żebyś ty zapomniał, że ty trzymasz kontroler w ręku, a nie po to, żebyś pamiętał że grasz w grę no, ale znaczy, może... nie w tej grze to generalnie grać wielkimi, ogromnymi ikonami już nie wiem, widziałeś pewnie na filmiku, wielkimi ok ikonami ci mówi, naciśnij X naciśnij królko, tak, skarpu, nie jedna rzecz denerwuje w tym Właśnie, a, i, i denerwuje mnie to samo, co na przykład mnie denerwuje, kiedy oglądam film obcojęzyczny z, z napisami, kiedy wiem, że dużo więcej czasu moje oczy spędzają na tym, że na śledzeniu tekstu niż na, na śledzeniu oczywiście sceny, no bo ja nie jestem w stanie powiedzmy w mnieniu oka przeczytać I, i jest coś takiego, że jak patrzysz na, na, na właśnie te elementy, to jest coś, jakbyś czytał napisy, prawda, jakbyś, jakbyś oglądał film z napisami, że patrzysz na te napisy, a, a gubisz elementy sceny i tak naprawdę Chyba większą przyjemność ma osoba, która siedzi obok ciebie i ogląda to, co się dzieje na ekranie, niż ty jako, jako osoba, która gra. I, I nie wiem, czy, czy, czy, czy ty, Bernadzie, miałeś takie wrażenie, no nie wiem, bo Piotr ty jak oglądałeś filmik, no to powiedzmy nie musiałeś myśleć, że czy ja mam teraz nacisnąć czy X, czy coś tam, tylko powiedzmy oglądałeś tą scenę, tylko widziałeś te elementy, a, a ja miałem takie wrażenie, że rzeczywiście szczególnie w tej sekwencji, kiedy walczysz z tym koreksiem. Z tym, z no w, w tej sekwencji no, tej walki w ogóle jest, nie patrzysz na walkę, prawda? Jest to X, Y, machnięcie, zawiast. Kurczę, no. a Ta scena walki jest na Damian, tak, y... czy ty sektorujesz, że ta gra wyjdzie na Xboxa a dlaczego? No bo słowa? Y. y. Kto wie, nie? wyjdzie, ale wiesz, w serii... Nie, tego, nie, ten... Jest... Kage daje się mówić, że ta gra nigdy, te gry nie, Xbox nigdy nie pociągnie, nie ma takiej możliwości. no wieczno, jak demo dwie sceny, to były dwa giganty. Musi byś na jednym DVD trzy sceny, czy tam, czy tam sześć. A się, wiesz, pomyślałem, że ona graficznie jakoś nie, nie, nie, nie, nie porywa ta gra, powiem ci szczerze. ma ładne tekstury, wysokiej są, są, Nie, są momenty, które są świetne, przed tak tam jak twarze, nie, to przed twarz tego detektywa, jak jak masz loading po schodach, jest super. Fakt, że Potem się z tekstury dogrywają, no, ale zakładam, że być może to jest wina wersji demo, więc. Albo sobie PlayStation, masz, masz starszą. Może miałem starszą wersję PlayStation, mam większą, hmm. więc tam jest dłuższe kabelki, hmm. są więc pewnie Lanie. ten y sygnał <śmiech> do dłużej, dłużej sygnał biegnie. Potem mam dwumetrowy kabel HDMI, to pewnie dlatego, że wolniej się tekstury dogrywają. <śmiech> <śmiech> e ale wiesz, no liczę, że ten sposób bo, bo rzeczywiście demo się przycina i dogrywałeś tekstury, jak w masz efekcie jeden momentami. Ale ja mówię, to mi to jakś to mi przeszkadza specjalnie. To nie to u mnie się nie przycinało, ale może nie wiem, ale też ciekawe, że nie instalowało się to demo. To było takie demo, co się ściąga i już może, że możesz grać. Nie, od razu, że ma no, na, co... na PlayStation. Czy, no to u mnie się instalowało. To nie wiem, to ja, ja włączyłem sobie ściąganie na noc, przyszedłem... Na ale może się ściągnęło, od razu zabudowało. Nie, ja ściągnąłem demo i potem było, że mam tutaj, 15 minut czekałem na instalację. To nie wiem, to, to rzeczywiście... Może 7, za... minut 7 minut gdzieś było. No. To ja miałem chyba jakąś nowszą wersję, 1.1. Więc, więc jak... Ale ogólnie nasze znaczy wrażenia jest, z dema są, wiesz, są... I graficznie, wiesz, momenty są bardzo ładne. Hmm. Momentami jest przeciętnie, bym powiedział. Wiesz, ty, wiesz... To kończy naszą recenzję tema, Bernardzie, bo to trzeba szybko... Tej, w tej pierwszej scenie, mówię tak, twarze są dosyć fajne, postacie są fajne, animacja ruchu jest koszmarna, bo kogoś chodzi jak robot, pod kątami prostymi tylko, więc to głównie z tego wynika. Już tam animacja, jak oni się biją, jest całkiem, całkiem fajna, natomiast tła są takie sobie, szczerze. Ale jest myślę. jedna rzecz w tym demie, którą warto zobaczyć. To jest, to jest polski dubbing. To jest coś, co wyszło chłopakom, tam chłopakom, masony, czy chłopakom dziewczętom z Sony lepiej niż, niż na przykład Mass Effect 2. To po, ja nie tak. wiem, czy wyszło lepiej. Mnie się nie podoba. Mnie się bo no to okaże z telewizji. No właśnie, jest. to jest teatr kobra, Teatr sensacji kobra. że Alex przedstawia najlepsze w ogóle powieści sensacyjne Raymonda Chandlera. inscenizowane przez naszych wspaniałych polskich aktorów. To, co mi się podoba, to właśnie masz te, te wszystkie nazwiska, no nie? one normalnie mówią tam po polsku, prawda, oczywiście, no bo to dubbing, i nagle masz George, Shelby, Jaden, i to tak, tak, fajnie, tak, tak fajnie to brzmi, prawda, i no. tak właśnie czytasz takiego John Legsa, no nie, że tam jakiś bokser nazywa się John Smith, no, to nawet nie jest to, ale wiecie, o co chodzi, że jest ten taki klimat, i no, czy, nie i wiem. Jeszcze jak to, że jak to, to jest, to jest gran... z klimatem Nu'a, prawda, to jest taki właśnie kryminał, coś gdzieś się zapowiada, że to może być w klimatach 7, to to, że ja to mogę oglądać właśnie jako taki teatr telewizji, to niby takie trącenie myszką, troszeczkę tego kiczu tam tak naprawdę dodaje mi takiego smaczku. I, i, i kto wie, czy, czy się nie przekona, bo i nie zagram właśnie, nie wiem, Heavy Rain, za pierwszym razem właśnie w wersji polskiej wszystko. I, i, i nie wiem, jak, jak będzie. No to, to jest takie, tak jak mówię, no po prostu jestem wielkim fanem Kobry, prawda, stare dobre czasy, kiedy, kiedy w, w telewizji w poniedziałki raz na jakiś czas właśnie można było obejrzeć dobry teat sensacyjny, oczywiście to się skończyło i teraz w poniedziałki chyba nic nie leci w telewizji nie wiem, Piotrze, ty oglądasz pewnie polską telewizję to nie, nie, nie, nie, nie. Ja, nie, ja, nie, nie, nie nie, nie, nie, Panie Boże Panie Boże, zwłaszcza przed telewizją publiczną nie mam w tej chwili nawet kabelka antenowego puszczonego do tego ja do oglądam w telewizji tylko reklamy <laughs> No, więc, więc to jest dla mnie taki element, który mi się podobał, a tak to, to właśnie rzeczywiście demo, demo tak naprawdę nie, ani nie pozwala się delektować niczym ani też jeszcze nie zapowiada tym, czy naprawdę ma tym tym kadłubowym scenariuszem heavy rain ma no być, no nie wiem. no że wszedł ci w ten. No w tak, masz no, pamięć ten tekst. To... Pamiętamy recenzję pierwszą, prawda? Pierwszą polską recenzję heavy rain. In the future, tak? tak. Future in the past. Ale zabawne jest, że Bernard użył dziś, dzisiaj w rozmowie właśnie określenia interaktywne wideo, kiedy no mówił. Tak, to... Ja to uży, użyłem to całkowicie świadomie, bo to jest interaktywne hmm. wideo. Znaczy, patrzysz sobie na film i tam coś tam co możesz przełożyć, to do końca nikogo nie interesuje, co to w tym na tym pilocie, nie? I, w sobie i tak być tak, Głosowanie smsami, taka wiesz. No, albo, albo jak, było, jak pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, jak byliśmy młodzi, telewizja polska puszczała taki program, to było to był, to był czeski, czeska produkcja była, w której leciał film, zatrzymywał się i było, czy Stefan powinien coś tam umyć w kuchni rzeczy, czy powinien nie umyć w kuchni rzeczy. I ludzie głosowali gasząc zupełnie światła jakimś jakim osiedliu w Pradze czy w jakiejś innej ostrawie. Genialne słuchaj! Tak. Była promocyjna akcja sceny Polska. I to wyglądało i powiem szczerze, że to wyglądało bardzo wygląda bardzo podobnie hey, w tej Ta pierwsza głosujemy światłami. Ta pierwsza scena właśnie wygląda tak samo, że leci sobie film, ty coś tam naciska, jak wykonujesz jakieś dziwne ruchy. Ale właściwie to nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia co to, już, bo i tak gra sobie sama biegnie, nie? Hmm. Koleś nie hmm. chce umrzeć, nie chce się dać zabić, wiesz? Hmm. Pikna.